No mówię ci, gorąco, jest jak cholera, ale ma tak być, bo jest lato, nie? A my w ten upalny dzień witamy naszych słuchaczy. W okrojonym składzie było nas tylko dwóch, chociaż miało być trzech. Jeden kolega się na nas, właściwie kilku się na nas wypięło. Jeden poszedł spać, drugi zaginął, trzeci poszedł na rower, więc dzisiaj okrojony skład dwóch osobników. Ten, który do Was teraz mówi, czyli Arek Trendowski i ten po drugiej stronie kanału irlandzkiego, czy jak tokolwiek się to zwie. Mor Morza Irlandzkiego. Morza Irlandzkiego. E, w, dobry wieczór. E, Przemek Szczepaniuk z tej strony. No. To jest morze? Z, tak. E, z Małe. <głos> z równie gorącego Dublina e, muszę powiedzieć, że takie lato jest bardzo ciepło, jak na warunki tutaj nasze wyspowe. Mhm, to prawda. Yy, i... Rekordowe temperatury w tym roku, ja nie pamiętam, znaczy pamiętam, takie lato było kilka lat temu, bo rok temu w Anglii było po prostu chyba dwa dni słońca, w tak jednym ciągu. No a teraz jest, kurczę, trzy tygodnie, jakiś tam mhm. deszczyk popada, który i tak nic nie zmienia. Nie, ja muszę podlewać pomidory co dziennie prawie. No właśnie. Bo mam w ogródku. No, także w okrojonym, e, wakacyjnym składzie, ale nie poddajemy się, nagrywamy, żeby e, podcast trwał, bo... Najgorzej to jest po prostu przerwać. Właśnie, jak się przerwie, to już później ciężko wrócić. E, pozdrawiamy tutaj e, jednego z nielicznych słuchaczy, czyli Pawła. O, tak. Ja, A propos Pawła właśnie. E, ja zapomniałem w tamtym tygodniu dodać... E... Ja dostałem od Pawła przesyłkę, o której mów, mówił Maciek Swaraj i, i Łukasz dwa tygodnie jeszcze wcześniej i w końcu do mnie doszła przesyłka z książką. Książka Teofil Zraszacz, ha, ha, ha Tomasza Lekturnego. Cała opowieść o, tym, o tej książce i o tym, jak się dostała w ręce Pawła u niego w podcaście, a, a z tej strony dziękuję Ci, Pawle, bo ja na pewno ją przeczytam, bo ja potrzebuję też takich cienkich książek do mojego takiego wyzwania które sobie przyjąłem na ten rok 100 książek w 2014 roku postanowiłem sobie przeczytać ale żeby to móc wykonać muszę czasami też takie nadrobić sobie takimi króciutkimi książeczkami tam około setki stron nie, nie są numerowane, nie liczyłem no ale 100 stron to jest max co ma więc przyda się, przyda się na pewno a może i ciekawa jest bo z tego co czytałem w internetach, to, to ludzie są na ogół zadowoleni z treści. No to jak przeczytasz to mi, mi podeślesz. Oczywiście. Przez kanał irlandzki. Tak. Kanałem irlandzkim. Albo jak w, w, wpadniesz tutaj do mnie. O właśnie. Sobie weźmiesz. właśnie. Może się uda pod koniec sierpnia. No Taki jest plan wstępny. No zobaczymy jak to będzie zobaczymy, zobaczymy eee, dobra, przejdźmy może do naszych dzisiejszych założeń tematów tak, no. o, tematów właśnie co tam drogi kolego oglądałeś słuchałeś, czytałeś może przy, od, zacznę od książki bo hmm, przed, dosłownie przed dwoma dwiema, trzema godzinami skończyłem e, naj, najnowszą książkę Jonesbo, syn trochę potrwało to, bo to dosyć gruba książka Częściowo ją słuchałem. W, w znacznej części właściwie ją słuchałem. Niektóre rozdzia rozdziały czytałem. Taką opcję sobie na to przyjąłem. Ale no książka, końcówka zachwyciła mnie. Może od początku, no, bo zacząłem od końca. Hmm. Tak jak mówiłem, na początku mamy mamy takie więzienne klimaty. Ja już mówiłem to w poprzednim podcaście, zanim jeszcze dowiedziałem się o czym jest książka mamy głównego bohatera właściwie dwóch głównych bohaterów policjanta i złodzieja, że tak powiem nie, właściwie nie, policjanta i morderce policjantem jest Simon Kefas człowiek, który już jest niedługo przed emeryturą stary lis wyga z, z policyjnym nosem większym od Pinokia po prostu jest dobry gość i ma on przy sobie taką młodą, początkującą policjantkę i rozwiązują sprawę tajemniczych zabójstw które dzieją się po ucieczce z więzienia naszego drugiego głównego bohatera jakim jest Sony Laukvist już nie pamiętam tych norweskich nazwisk Laugfist? właśnie dlaczego Sony Laukvist morduje zdawałoby się niezwiązanych ze sobą ludzi co się za tym wszystkim kryje jakimi drogami będzie podążał właśnie Simon Kefas policjant, aby go złapać i w ogóle jakie są wszystkie powiązania. ta książka ma sporo zagadek sporo tajemnic i sporo zaskoczeń chociaż nie zapowiadało się na to myślałem, że w, tak w połowie książki myślałem, że już mam odkryte wszystkie karty, wiem wszystko bo jestem stary czytelnik, cwaniak że tak powiem a tu jednak zaskoczyło mnie to, ta książka, mimo wszystko, na końcu. Yy, ona ma dosyć wolne tempo. Tam tak. przez całą książkę dzieje się to wszystko w takim równym, dosyć powolnym tempie. Tak jak, no, ale końcówka, tak jak większość książek. To jest, książek Nezbo. No tak, możliwe. możliwe, Ale końcówka wymiata moim zdaniem. Świetnie wymyślony całe, cała końcowa akcja. Świetnie wymyślone rozwiązanie. Yy, nigdy bym nie... Po prostu takiego czegoś nie wymyśli widocznie. Moja wyobraźnia jest za mała. A Jonesbo jednak daje radę i powoli urasta w mojej prywatnej takiej e, liście pisarzy na, na mistrza. Mistrza number one. Jak dla mnie. E, także mówię. Najnowsza książka Jonesbo nie jest związana z serią e, o Harem Hule, Można ją czytać sobie tak o Wziąć się, iść do księgarni, kupić i zacząć czytać. Bardzo polecam, bo naprawdę to jest kawał dobrej literatury. Tak może krótko, nie będę ci dzisiaj rozwlekał, bo, bo trzeba po prostu. Trzeba wziąć się książkę streszczać. i przeczytać. No tak. Za dużo nie mogę też mówić o mnie, nie wiadomo. Ja tutaj się trochę powtórzę bo ty też czytałeś tą książkę tak, przesłuchałem go, ją jako audiobook mówiliśmy o tym już tydzień temu że lektorem jest Krzysztof Gosztyła bardzo dobry jeden moim zdaniem z najlepszych audiobookowych lektorów i tylko trzeba go sobie lekko przyspieszyć bo, bo ma taki bardzo wolny styl czytania i książka Jones zajmuje mu 19 godzin no ale patrz, jak, jeśli są kwestie właśnie Simona Kefasa, tego y, policjanta, który już jest dosyć takim wiekowym policjantem, to ten powolny głos e, Gosztyły to pasował mi tam idealnie. Ja wręcz no, napawałem się tym, tym głosem. Tam. I, i, gosztyła nie czyta książek, Gosztyła gra. Tak, to jest taki teatr wyobraźni. I sapie, cisza głos, podnosi, przyspiesza. Tak, jest, moim zdaniem jest mistrzem, jeżeli chodzi o, o, o lektorowanie audiobuką, więc tutaj jak najbardziej polecamy książkę w wersji audio. E, no, Ja się może powtórzę, że nie jestem jakimś takim strasznym fanem Jonesbu. Harry Hule trochę mnie zmęczył, e, dlatego postanowiłem przeczytać tą właśnie książkę, czy przesłuchać która jest poza właśnie tą serią z Harrym Hule. E, moim zdaniem styl jest właśnie taki bardzo podobny, ale historia jest naprawdę dobra, mocna i, i też polecam bez, bez dwóch zdań. No Ja się muszę z Mackiem umówić na, na pancerne serce. Będziemy znowu czytać sobie w tym samym czasie. Wtedy mamy taką korespondencyjną wymianę opinii na bieżąco, kiedy mniej więcej czytamy w tym samym momencie. Więc poczekam, aż Maciek wróci z urlopu i, i dowiem się, kiedy zamierza zacząć następną książkę o Harem Hule, czyli Pancerne Serce i też e, zacznę również tą książkę. A już jest po polsku też? E, tak, tak. Wszystkie są po polsku. Już są, tak? Tak. No to dobra, to teraz moja kolej e, Ostatnio skończyłem czytać e, Taki thriller, trochę taki kryminał psychologiczny Ciężar milczenia e, Nie jest to jakaś nowość W papierze ta książka została wydana w 2010 roku e, Tutaj spełniamy prośbę jednej z czytelniczek Już nie pamiętam której, która prosiła o takie jakieś starsze tytuły no ale to 2010 to, to taki prawie, że młody. No, no ale to już nie, nie 2014, nie? No nie, nie nowość. Nie, nie nowość, właśnie. E, no i hmm, akcja rozgrywa się... w A kto to napisał? E, napisała to Hanna Hasenmuller. Hasenmuller. E, Nic mi to nie ma. Angielski tytuł to... The Weight of Silence czyli dobrze przetłumaczony ciężar milczenia no i akcja rozgrywa się w miałym miasteczku w Stanach Zjednoczonych gdzie pewnego ranka giną dwie dziewczynki dwie dziewczynki, które znają się ze szkoły które razem się przyjaźnią i bawią i po prostu giną. Jedna znika ze swojego domu, druga ze swojego własnego no i nie wiadomo, co się dzieje. Nie wiadomo, jak zginęły, dlaczego, co się stało. No i zaczyna się cała opowieść o, o bohaterach, o rodzicach tych dziewczynek, o rodzeństwie, o całym tym środowisku tego miasteczka, o środowisku szkolnym e, i, no i tak się toczy akcja, nie będę tutaj też zdradzał za bardzo szczegółów e, jednym takim dość fajnym motywem w tej książce takim innym niż, niż zazwyczaj jest to, że e, ta książka jest podzielona na kilku bohaterów i ka każdy rozdział to jest opowieść innego bohatera i możemy tą całą akcję tak jakby prześledzić, zobaczyć z innych stron. Ze stron mm, tych różnych... Czyli tak jak gra o trąco. No, coś takiego. E, możemy właśnie to zobaczyć z różnych stron. E, no i w międzyczasie bohaterowie właśnie opowiadają o sobie, o swojej przeszłości, o swoich jakichś tam zależnościach, o rodzice z dziećmi między sobą, małżeństwa, jakieś tam stare, stare sprawy, jakieś tam tajemnice rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Bardzo taka barwna książka. Dobrze się czyta i może ta cała zagadka jakaś nie jest tak skomplikowana jak, jak w Nesbu, ale moim zdaniem warta jest przeczytania na, na, na Lubimy Czytać jest ponad 7 punktów o, oceniana, no więc, więc dobrze. E, no i, i polecam, polecam. Ma prawie 400 stron, także jest trochę e, jest to czytać i, i polecam jak najbardziej. No to fajnie. E, kiedyś ktoś mi polecał, e, chyba ty nawet też, i jakiś jeden słuchacz, aby nie rezygnować z Lutera, bo to dobry serial. serial angielski, serial BBC Luther. Ja obejrzałem pilota i tu właśnie na podcaście powiedziałem, że był do dupy i nie podobał mi się, i, i jakoś tak kiepsko go odebrałem. No ale po tych namowach, właśnie tego słuchacza i, i, i Twojej, postanowiłem się jakoś przemóc i, i no, tak sobie wcisnąć tego Lutera czy Lutra na siłę no ale udało mi się po pierwszym czy drugim odcinku który jakby zarzuciłem sobie z przymusu pochłonął mnie ten serial dosyć mocno no wciągnął mnie powiem, że ma dużo zalet ma te minusy, o których mówiłem wcześniej czyli tą babkę, który, na którą nie mogę patrzeć, Alice. Ona mnie denerwuje strasznie w tym serialu i cała jej, e, cały jej związek z Lutherem i ta zależność między nimi po prostu jest tak dla mnie denerwująca, że ja po prostu wyłączam to z głowy. Tego nie ma. E, uznaję, że tego wątku nie ma i, i reszta mi się ogląda bardzo dobrze, bo w tym serialu są fajnie wymyślone, mm, fajnie wymyśleni przestępcy y, tego odcinka. Może, po... A, po... Że Może powiedz, o czym jest ten serial? A, no, dobrze mówisz. Serial jest o detektywie Johnny Lutrze, angielskim detektywie, który ma problemy trochę z sobą samym, z, z opanowaniem agresji, ma problemy w życiu swoim prywatnym. Jak to, jak to każdy policja. Też, <grym> ma problemy z życiem zawodowym też, bo wisi nad nim pewne podejrzenie o nieumyślne spowodowanie śmierci, lub umyślne właściwie spowodowanie śmierci jednego z podejrzanych. Na, w, to w pierwszym odcinku, na początku pierwszego odcinka jest pokazane. Więc wisi nad nim taka nie do końca, że jest nie do końca zgodny z prawem, tego jego postępowanie. I on ma takie, no, dziwne te właśnie zagrania, dziwny sposób, dosyć ryzykowny często y, prowadzi te swoje śledztwa. I co mnie często denerwuje, on zbyt łatwo chyba wpada na, na ten, ten właściwy trop. Hmm właściwie pierwsza jakaś jego myśl zawsze jest trafna i, i, i jakoś tak ci mimo, że ci przestępcy są dosyć fajnie wymyśleni, ci przestępcy odcinka to jednak on dosyć szybko zawsze wpada na ich trop i, i wie dokładnie gdzie są i po prostu przychodzi do nich tak jak stoi ja chyba nie widziałem, żeby Luther był uzbrojony nie przypomina mi się żaden odcinek żeby tam gdzieś chodzi z własnym pistoletem zawsze to jakoś może ten pistolet do niego w jakiś sposób trafia taki czy inny no więc on dosyć ryzykownie podchodzi do swoich zadań ale no jak mówię jest jest, jest dobrze są, są fajne wątki a ostatnie dwa odcinki pierwszego sezonu bo pierwszy, odcinek, pierwszy sezon ma tylko 6 odcinków to jest serial angielski czyli sezon ma 6 tylko odcinków drugi sezon ma 4 i trzeci ma cztery i jest koniec. koniec koniec serialu więc całość bagatela, 14 odcinków to tyle co, co połowa sezonu amerykańskiego serialu więc warto może sobie to, to wszystko obejrzeć ja twierdzę, że warto zostałem do tego przekonany i teraz tak jak zakończył się pierwszy sezon takim, w takim dziwnym momencie to ja nie zazdroszczę tym ludziom, którzy musieli czekać rok do pierwszego odcinka drugiego sezonu, bo, bo zostaliśmy, zostawiliśmy no, naszych głównych bohaterów no po prostu z ręką w nocniku. No i <ścoughs> bardzo fajnie, bardzo fajnie wymyślone e, wymyślone dwa ostatnie odcinki, które były połączone ściśle z sobą. Pozostałe tak dosyć luźno, luźno, ale dwa ostatnie odcinki pierwszego sezonu właściwie były jednym przeciętym na pół odcinkiem, więc jest fajnie. Jest fajnie, niech długo sobie obejrzę Drugi sezon, e, także jestem przekonany i e, jestem fanem. O, może tak powiem. Zresztą Idris Elba, Idris Elba ro, robi karierę dosyć taką fajną i mi się bardzo podobał w serialu The Wire on tam grał tego po drugiej stronie właściwie złego bohatera, negatywnego handlarza narkotyków więc tutaj widzimy go jako po stronie dobra policjanta więc jest fajnie ja też polecam ten serial. Polecam w ogóle te wszystkie angielskie miniseriale, bo naprawdę wymiatają serial typu Utopia. Teraz, właśnie niedługo, już wszedł na, na ekrany telewizorów druga seria Utopii, czy Sherlock Holmes, ten najnowszy czy Black Mirror nie wiem czy kojarzysz Black Mirror tak tak znam znam no to są takie mini mini-seriale bardzo mocne i takie dosadne takie właśnie angielskie typowo i. i... Ja, jestem, ja jestem dosyć dużym fanem takiego angielskiego typowo angielskiego serialu Downton Abbey A? i ich oglądam no czekam na następny sezon i, i po prostu jestem Jestem naprawdę dużym fanem i ten serial na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie. Uwielbiam w jakiś sposób tam z takim akcentem, a bardzo takim angielskim posz mówią w tym serialu, i to jest bardzo fajne. No to moja żona właśnie lu lubi te wszystkie starodawne angielskie seriale. Mhm. I, i no... A moja żona, A moja żona chciałaby, żebym był zbudowany jak Idris Elba, właśnie. <laughs> no jest kawał dziada Taki, no. i żebyś też był no. czarny? nie no kolor skóry to już bym mógł zostać chociaż ja się tak ostatnio opalam właśnie yy, na rękawki wiesz kurczę i muszę coś z tym zrobić jak traktorzysta się... tak no. białe brzuchy a, a, a ręce czarne nie tak dobrze że nie noszę rękawiczek to by w ogóle dziwnie wyglądało no, no tak a zegarek nosisz? Nie, nie noszę. No, to też tak. właśnie zegarek tak. też tak. się odbija. No. Dobra, co tam mamy dalej? Fargo. Fargo serial. Fargo. Nie wiem, czy hmm. słyszałeś o tym serialu. No jasne, że słyszałem. Słyszałem o filmie, o serialu i słyszałem w jakimś podcaście o tym serialu nie pamiętam w jakim, że jest tro troszkę popieprzony lekko tak. no, to, jest, to jest serial 10 odcinkowy serial mhm. e, który tak leciutko bazuje w, na, na filmie tym długometrażowym filmie Fargo e, z 96 roku e, no, wiem. no e, Braci Cohen ten film mhm. właśnie z Braci Cohen a serial już jest, jak to serial zwykle bywa, już ma kilku reżyserów. 10 odcinków, akcja rozgrywa się w takim prowincjonalnym miasteczku Bemidzi. Nie wiem, czy, czy to takie miasteczko w ogóle istnieje. A czemu nie Fargo? No właśnie, w tym serialu Fargo jest tak jakby sąsiadującym miastem no także cała akcja rozgrywa się, czy tam rozpoczyna się w tym Bemidzi stan Minnesota no i to jest taki kryminał, taka czarna czarny kryminał, czarna komedia no trochę taki dziwny ale moim zdaniem bardzo, bardzo przez to specyficzny no i głównym bohaterem jest Lester Nygaard który jest agentem ubezpieczeniowym grago Martin Freeman ten angielski, chyba aktor, tak? Hmm. Angielski. O kurczę, ostatnio wszędzie gra. No tak. Bardzo się zrobił popularny. No właśnie, właśnie w, gra w tym, w tym miniserialu w Sherlocku Holmesie. No i. No, Hobita. Hobita, właśnie. No no i on jest takim skromnym agentem ubezpieczeniowym. No i pewnego razu do miasteczka tego przy, przybywa Lorne Malvo. To jest taki typek z podciemnej gwiazdy. Spotykają się przez przypadek w szpitalu. No i ten malwo, tak jakby, po trochę wymusza od tego naszego głównego bohatera, Lestera, żeby on zgodził się zabić jego, taki, takiego prześladowcę jeszcze z dzieciństwa który mu od czasu do czasu dokucza jeszcze, no bo Lester Najgard to jest taki skromny facet, właśnie ubezpieczyciel. No tak jak jest tym, kim na, na jakiego wygląda. No właśnie, taki mały, skromny, niepozorny, no i taki, taki jakiś tam postawny facet już teraz mu dokucza, no i, no i ten przybysz tak jakby wymusza trochę od niego, że, że on go po prostu załatwi. No i tak zaczyna się właśnie serial, ten, ten prześladowca ginie, w międzyczasie zaczynają się poszukiwania tego, który zginął. No oczywiście jest policja, są szeryfi, no i tak zaczyna się akcja, nie będę tutaj rozwijał w całości tego, bo to jest, jest co oglądać, jest sporo wątków. A to jest taki serial, który w każdym odcinku jest jakiś taki y, inny główny wątek? Czy, czy jest po prostu taki typowy po prostu ciąg taki przyczyną skutkowy? Jeden nie, dwóch... jest ciąg. Jest ciąg, e, mhm. dopiero pod koniec jest tak jakby e, między jednym a drugim odcinkiem jest tak jakby rok przerwy, coś takiego, nie? Że jakby mhm. kończy się jeden wątek. E, a, minął rok. Rok później, znaczy, tak. wątek tak jakby no, Zostaje wyjaśniony niby, mhm. ale tak naprawdę wszystko toczy się trochę, trochę dalej i, i właśnie akcja wraca po roku no i, i kończy się cały sezon. Mhm. No, no i moim zdaniem bardzo fajny serial. W ogóle jest taki ciekawy zabieg zrobiony w tym serialu, że na początku każdego odcinka... Jest taka staw, wstawka, że ten serial jest na faktach o autentycznych, i tutaj dla, z szacunku dla ofiar, coś tam, imiona zostały zmienione, ale fabuła została zachowana coś takiego. A tak. okazuje się, że, że to jest taki tylko zabieg że takiej historii nigdy nie było. No, chyba w Fargo, w tym filmie, tak samo było. No właśnie y, tego filmu nie oglądałem, tak tylko się wczy wczytywałem y, w, tą, w tą fabułę y, i ona jest trosz troszkę inna. No wiadomo, serial ma swoje prawa i trwa, mm -hmm. trwa o wiele dłużej, więc, więc musieli trochę to y, rozciągnąć. Z tego, co, co się wczytałem, to tak jakby trochę jest równoległa historia i trochę to jakby zahacza o to, o to wszystko, co, co było w filmie. No, ale generalnie polecam, 10 odcinków, e, obsada też e, taka dosy, dosyć ciekawa, e, dużo, dużo leje się krwi, dużo takich właśnie zwrotów akcji i, i dobre, dobry, dobry serial. No ja, ja mam parę seriali właśnie, właśnie takich w, w kolejce, że tak powiem, do oglądania. Jak, no wiadomo, nie ma na to wszystko czasu. No. Człowiek by musiał, nie wiem, mieć y, gumowy dzień 56-godzinny, żeby obejrzeć to, co chce obejrzeć, jeszcze, przy tym pracować y, i robić inne rzeczy oprócz oglądania filmów. A, no, a ostatnio tak, tylko seriale właśnie oglądam. Na bieżąco jestem z pozostawionymi, nie wiem, czy oglądasz. Pozostawionych cały czas? E, z, o, widziałem pierwszy odcinek i na razie trochę zrobiłem przerwy sobie, ale tylko dlatego, żeby nazbierać trochę więcej odcinków mm -hmm. i pociągnąć to taką większą serią. Ja bym nie wiem, czy dał radę właśnie większą serią, bo mnie ten seria troszkę tak lekko męczy, ale męczy mnie z tego powodu, że ja nie lubię tam żadnego bohatera. Mi tam się żaden bohater jakoś nie sympatyzuje z żadnym, więc nikomu nie kibicuję i denerwują mnie te sekty, które tam występują, denerwują mnie ci wszyscy ludzie. No, jestem ciekawy, co tam się stanie, jestem ciekawy tego, co będzie się dalej działo, więc dawkuję sobie jeden na tydzień co poniedziałek, na HBO, bo mam w telewizorze właśnie sobie na bieżąco oglądam no i zobaczę zobaczę no. mam, nadzieję, no mam nadzieję, że to nie będzie dużo sezonów bo, bo boję się, że to się skończy tak jak w Loście no właśnie gdzie, gdzie zabraniemy w tak dziwny, ślepy załóg, że nie będzie z tego jakiegoś jasnego wyjścia i w końcu nie będziemy wiedzieć w ogóle o co chodzi, jak gdzie jesteśmy, czy w ogóle jest sens to oglądać, czy nie. No właśnie ja też się boję teraz po Loście i po innych takich serialach, że tak zakręcą tą fabułą, że jest tyle niewiadomych i że z odcinka na odcinek przybywa tych niewiadomych i nic się w ogóle nie wyjaśnia, a na koniec kończy się w ogóle całkiem jeszcze inaczej. I, i tak. nic człowiek nie wie, i nic się nie wyjaśniło. Jakimś głupim wyjaśnieniem. No, tak na przykład no. zacząłem oglądać serial e, pod Kopułą, czy tam Kopuła. Ja, nie ja, ja też zacząłem oglądać, ale ja przeczytałem książkę Stevena Kinga pod Kopułą, i ten serial tak mi się nie zgadzał z książką, a książkę skończyłem, także mówię, a nie będę sobie czasu marnował No właśnie, ja nie czytałem książki i ten serial jest tak zakręcony, nic się w ogóle nie wyjaśnia, przybywa właśnie jakiś trupów, przybywa zagadek, a, a nie, ma, nie ma żadnych kurcze takich wątków, że wiesz, ach, o, dobra, no to, to, to już mhm. coś wiem, nie? To, no to idziemy dalej. E, tak samo, no, los Lost to był taki pierwowzór tego wszystkiego, więc... Mhm. W... Jeszcze wracając do kopu pod kopułą, to, że on się różni od książki, to zdecydowanie, to dla tych, którzy czytali książkę, powinien, powinna być zaleta, nie? bo dostają inny produkt na tym samym pomyśle oparty, ale mnie po prostu denerwowało denerwował ten serial, że tak się nie zgadza, aż tak bardzo i, i no nie, i dałem sobie spokój, no. I już raczej nie wrócę, na pewno pod kopułą. Wiem, że teraz drugi sezon leci i... Tak, leci, no. Ale nie, nie chce mi się tego oglądać odpuszczam. No to dobra, to co tam jeszcze? Mam, mam, mam, polecone inne seriale, kurczę, także tam lista długa, a, a bez sensu, bo y, mam dużo, dużo, dużo, dużo seriali, a y, jeszcze postanowiłem sobie pociągnąć czwarty sezon Czas Honoru, polski serial y, wojenny. Y, dawno, dawno temu oglądałem te pierwsze trzy sezony i jakoś tak przerwałem... Y, i jakoś tak siedzieliśmy sobie z Beatą, mówimy coś polskiego byśmy obejrzeli, a może kurczę właśnie czas honoru. I tak sobie e, zarzuciliśmy właśnie czas honoru, i, i tak prawie cały czwarty sezon już obejrzałem. E, no, niczym on się nie różni od tych pierwszych trzech sezonów, czyli e, nadal mamy naszych głównych bohaterów, nadal mamy wojnę, Warszawę, podchody różne. E, ten serial ma. Ten serial trzeba, no, trzeba dużą, dać sobie do, do, tego, do tego serialu dużą taką e, granicę e, no, tolerancji, bo w tym serialu wszystko wygląda jakby się, jakby e, cała społeczeństwo w ogóle, wszystko działo się jakby w bardzo małym miejscu. Tam się wszyscy przypadkowo spotykają, ci sami ludzie, e, kiedy na przykład nasi główni bohaterowie jadą wysadzić e, jeden z dworców w Rzeszy to okazuje się, że w tym miejscu, gdzie jest akurat przetrzymywana dziewczyna jednego z nich, czy żona jednego z nich więc no jest to wszystko jakby przypadkowo w tym samym miejscu i tak dalej i tak dalej, ale no daję sobie na ten, na, na ten serial taki plus, że po prostu oglądam go jak kiedyś się oglądało, serial Dom czy Polskie Drogi, że to jest taki serial obyczajowy z wojną w tle więc no, w ten sposób to oglądam jestem ciekawy jak właśnie rozwiążą sprawę tych naszych bohaterów po wojnie wiadomo co się z akowcami wtedy działo więc jestem ciekawy tych odcinków które nastąpią a jeszcze chciałem zauważyć że właśnie, tak jak na początku w pierwszym sezonie właśnie ci faceci wszyscy grali takie pierwsze skrzypce główne role to tutaj już waga dużo się przechyliła w stronę kobiet i bardzo dużo właśnie kobiecych ról głównych jest w tym serialu na równi właśnie z tymi męskimi I więc mamy taką równoważnie dzieją się różne rzeczy nie chcę tutaj dużo o nich mówić bo nie ma o czym mówić tak naprawdę no wiadomo siekera, motyka kijka, bramka czy tam coś tam, jest łapanka i tak dalej, i tak dalej, no wiadomo. A, ja, <laughs> Trzeba obejrzeć i polubić, a jak się tego nie polubi, to, to się nie da rady oglądać. No ja obejrzałem wszystkie sezony, wszystkie sześć sezonów. Mhm. E, ja szczególnie lubię właśnie te, te ostatnie, jak już jest wyzwolenie, no i zaczyna się życie pod komunistami. To mi za, za dużo mi nie zdradza. Pod komunistami właśnie. No właśnie. No, to jest 6 sezonów, tak czyli 78 odcinków. w co oglądać. No i troch, trochę się zrobiło taka telenowela z tego. Mhm. Ale moim zdaniem, fajnie się to ogląda. Ja i, i... się mówię, ja to oglądam z, z właśnie z, takim, z takiego punktu widzenia, właśnie jak dom, że interesują mnie głównie losy bohaterów. Co się dalej z nimi stanie. A nie bardzo akurat ta akcja, która w danym odcinku się dzieje, jest taka bardzo zajmująca, bo to wiadomo, jak to wszystko się kończy. No te akcje są często wiadomo, wiadomy z góry jest, jest wynik, łatwo się dużo rzeczy domyślić. No, ale, no, tak, jak mówię, oglądam to w takiej dla przyjemności w warstwie obyczajowej. No to, no to wszystko, co tak w sumie oglądałem. To ja dla przyjemności jeszcze obejrzałem e, film szwedzki. E, Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. A, obejrzałem go. Obejrzałem go e, od ostatniego nagrania, e, bo ja ten, tą fabułę znam z książki. Czytałem, e, słuchałem, słuchałem audiobooka. E, to jest film taki taki przygodowy czarna komedia wszystko dzieje się w Szwecji Szwec, cała szwedzka jest obsada opowiada historię stulatka który, który na swoje setne urodziny postanawia opuścić dom spokojnej starości tutaj zaczynają już jakieś tam panie szykować mu tort liczą świeczki, a on przez okno wyskakuje i, i zaczyna swoją nową przygodę. No i tutaj akcja toczy się tak trochę dwuwarstwowo, że jest ten bieżący wątek jego i zaczynają się wspomnienia o, o, począwszy od dzieciństwa, przez jakąś jego całą historię. No i, i naprawdę jest... Na początku dzieciństwo, później e, traci rodziców e, za sprawą tego, że, że umie posługiwać się materiałami wybuchowymi, to trafia e, do Hiszpanii na wojnę domową, że e, później z Hiszpanii trafia do, do Stalina do Moskwy, z Moskwy Stalin go wysyła do, e, gdzieś tam na Sybir <głos> z Sybiru gdzieś tam trafia do Ameryki e, no i taka taki szwedzki Forrest No, coś takiego, pomaga budować bombę e, jądrową, Amerykaną e, bo, bo właśnie zna się na wybuchach, więc, więc im coś tam pomógł rozwiązać jeden z najważniejszych pomysłów e, tych e, Forrest się znał na, na krewetkach że jak? Forrest Gump znał się na kredytkę. Aha, karetkę. no. Jak rozwiązać jakiś tam e, problem technologiczny. E, no i, i tak właśnie taczy się fajnie akcja. Róż, różni bohaterowie dochodzą w tym wątku bieżącym. E, ten, ten wątek jego całej historii, tych wspomnień też jest, też jest fajny. No i taka bardzo lekka, lekka, fajna komedia. I naprawdę polecam to, żeby zobaczyć sobie. Bo? Ja się widziałem po trailerze, też, że to jest taki film z dużym przemrużeniem. No, to jest taka, taka komedyjka trochę, taka właśnie. Taki e, Ganko Osana trochę jakby. E, No, No, coś może być, tak, tak, tak. Takie różne zwroty akcji są bardzo <śmiech> <śmiech> niespotykane. No dobra, to z tych głównych tematów mamy wszystko, więc ee, jak to było? Nieważne? Napijmy się. Napijmy się, tak. No dobra, e, w tym dziale w sumie nie, nie mam nic ciekawego do powiedzenia. sumie mam w sumie, o, inaczej. W sumie mam coś ciekawego do powiedzenia, a to powinno być w tym głównym dziale, bo to takie zbyt poważne. E, znasz taką akcję, znaczy ja to wiem, że znasz, ale tak pytam się Ciebie, y, która się nazywa Bookrage. Tak. Jest to y, na stronie bookrage.org No i teraz y, te akcje z, z, kiedyś były rzadziej, a teraz praktycznie jedna się kończy, druga zaczyna. Y, akcja polega na tym, że jest y, pakiet książek y, na sprzedaż e-booków, za który można zapłacić ile się chce, od złotówki w górę. To wszystko zależy od czytelnika ile jest gotów dać za dany pakiet książek. Jeśli przewyższy sumę średnią to dostaje dodatkowo jeszcze jakieś tytuły, które są dodatkowo do pakietu dodawane. Więc można w tym momencie kupić w najnowszym pakiecie, który jest do 4 sierpnia. Więc mam nadzieję, że ten podcast ukaże się zanim ten Book rage się skończy. Mamy książki pod hasłem Miejskie Legendy. Nie znam autorów za bardzo, tych oprócz jednego, ale książki są nowoczesne, młodych autorów, z tego co widzę, o takich problemach, właśnie miejskich. Fajnie podobno napisane. Wszystko mówię podobno, bo, bo tylko z takich recenzji biorę te wiadomości dosyć w, w miarę dobrze oceniane nie grube, więc wszystko można łatwo, szybko przeczytać i mamy w tym pakiecie cztery książki które dostajemy za tyle, ile się chce czyli na przykład za złotówkę możemy sobie kupić 25 groszy jedna, panowie i panie eee, więc ale no, zachęcam do szerszego szerszej no, szerszego datku do sięgnięcia głębiej do kieszeni, e, bo wtedy dostaje się jeszcze dwie książki. A druga z tych książek, tych dwóch dodatkowych, jest naprawdę ciekawa. Tak mi się wydaje, bo to jest tego autora, którego znam: Zimowita e, Szczerka. E, szczerka, tak. Zimowita Szczerka, e, którego kupiłem sobie przyjdzie Mordor i nas zje, tak? tak. I on wygrał e, Paszport Polityki czy Nike. Co to było? O, polityki teraz się nie popisałem. Paszport polityki, tak. A książka szczerka to jest Był sobie Polak, i Niemiec, czyli Europa B. To jest zbiór jakichś feletonów, z tego co, co, co wiem. No właśnie o krajach byłych demoludów tak zwanych. Czyli no, NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, wiadomo o co chodzi, Bułgaria, Polska no a te książki, które można jeszcze kupić to Karoliny Pochwałki Post, Radka Teklaka Piórkiem i Mięsem Pawła Ziętka Nie karmić zwierząt i Jakuba Żulczyka, nie Pawła Ziętka, o nie, nie napisałem sobie tytułu, bo dwa razy napisałem to samo nieważne Bookrage ORG, każdy może zajrzeć każdy może zobaczyć co za tytuły tam są 27 zł, 6 książek od złotówki w górę 4 książki więc, więc warto mi się wydaje ja czekam yy, później sobie kupię, bo czekam jak ta sytuacja się rozwinie, bo jest często tak że dokładają jeszcze książki w trakcie trwania book więc yy, nieważne jest w sumie, mógłbym kupić teraz a ta książka, która zostanie dołożona to automatycznie yy, dojdzie do mojej listy pobierania no ale chciałbym wiedzieć co, także czekam co jeszcze może tu dojść jest jeszcze 10 dni, od dzisiejszego dnia do 4 sierpnia, więc, więc mam to na uwadze, ale czekam. Na pewno kupię. To może ja tu trochę poszerzę tę całą akcję. Mhm. Tutaj trzeba zaznaczyć, że kupuje się e-booki, to nie książki papierowe, tylko tak. e-booki. No i ci autorzy tej całej akcji wystawiają właśnie na taką, taką publiczną licytację, tak? Znaczy, no, taką licytację kupujesz za, za, za ile chcesz. Książki różnych autorów e, i dochód z tych całych, z całej sprzedaży można sobie wybrać, jak, jak e, się podzieli, e, jak oni mają podzielić te pieniądze, które ja wpłacam za te książki. Tak jest. czyli mogę sobie wybrać czy mają iść do autorów tej ak akcji czy mają iść do wydawcy chyba a czy mają iść do, do autorów tych książek lub ich spadko spadkobierców mhm. no no i ten właśnie datek który, który się wpłaca można sobie tam podzielić można, właśnie, można podzielić albo przypisać konkretnie do, do jednej kategorii e, no i o tyle tutaj jest fajna y, akcja z, z tą akcją, <śmiech> mm -hmm. że, mm, że autorzy tej akcji wyciągają różne takie tytuły też starych książek, które są już mm -hmm. bardzo mało dostępne w papierze, nie mówiąc już o, o e-bookach, bo e-booki mm -hmm. e zazwyczaj ukazują się nowości, takie powiedzmy, z dwóch lat, tak? No, tak. a oni wyciągają takie trochę starsze tytuły, bardziej popularne, na przykład książki Zajdla kiedyś były jakiś czas... O, bardzo popularny, był było był chyba rekordowy. Tak, to chyba był rekordowy właśnie. Zebrali mhm. bardzo dużo pieniędzy, sprzedali dużo pakietów. No, mhm. więc... Ta akcja pokazuje, że po prostu do, do sprzedaży książek czy tam e-booków można podejść w trochę inny sposób i w, tak, w ciekawy i też niekoniecznie trzeba na tym jakoś strasznie zarabiać, tak jak zarabiają na tym wydawcy czy jakiś tam autorzy praw autorskich czy, czy ktokolwiek inny. No i pokazuje to, że, że da rady sprzedać inaczej i też ciekawie i mm -hmm. też można na tym zarobić, tak, no bo podejrzewam, że... No. A Zajdle Zajdl podobno tak dobrze szedł, bo, bo właśnie wcześniej nie ukazał się w e-booku, książka Zajdla nie, nie wyszła w e-booku wcześniej. No, Do tego no właśnie to, to jest <śmiech> ciekawe, bo na przykład były audiobooki mm -hmm. Zajdla, jest chyba 4 albo pię pięć książek Zajdla w audiobookach i one były... Mm -hmm. Nawet za darmo dodawane do gazet komputerowych. E, e, a? A, te, a, a te audiobooki zajdla były świetnie robione, świetna realizacja, z podziałem na rolę, z, z, z świetnie udźwiękowione, z muzyką, z podłożonymi odgłosami, e, jakimiś tam w tła, także no, warto sobie zakupić takie audiobooka, można dokupić sobie w audytyce. No tak, te audiobooki były, do... tak, dobrze były zrobione. Ja też słuchałem chyba dwóch albo trzech książek. E tutaj jeszcze mam taką uwagę do ludzi, którzy chcieliby spróbować z audiobookami albo próbowali i im się nie spodobało. Jest dużo bardzo audiobooków, które są przegrywane z kaset, gdzieś tam ze starych jakichś kaset e, i są bardzo po prostu kiepskiej jakości. Albo, albo lektorzy są jacyś, jacyś bardzo kiepscy I, i bardzo łatwo można się zrazić, więc polecam raczej zainteresować się jakimiś nowszymi produkcjami. E, na przykład właśnie z takiej audioteki, gdzie, gdzie, gdzie oni mają naprawdę wysokiej jakości te audiobooki, bo, bo, bo właśnie Część ludzi lubi, lubi na przykład wracać do książek, które, które przeczytała gdzieś tam wcześniej, tak? No i takie audiobooki, takie książki w audiobookach są, ale to są właśnie wszystkie te stare, gdzieś tam prze, przeczytane, e, przegrane z kaset, e, nagrywane przez jakiś zakład niewidomych, e, czy, czytane przez, przez na przykład Pijanowskiego e, lub Jacka Kisa. Nie, no właśnie, lub Kisa i to są dosyć marnej jakości i można łatwo się zrazić, więc polecam poeksperymentować. A ja to kisa nie bardzo lubię. No ja też. Pi Pijanowskiego. Pijanowskiego ja też nie lubię. Dużo audiobooków, tych nowszych jest czytanych przez Rocha Siemianowskiego i mi z kolei on nie podchodzi. I mi zależy jeszcze, bo czasami zdarzy mu się do dobrze, że No, więc cały sukces tutaj w audiobookach jest w postaci lektora. I, i... No tak, bo w jakiś sposób to, to, w jaki sposób lektor czyta książkę, też działa na naszą wyobraźnię i... I, i mamy całkowicie inny odbiór, gdybyśmy sami czytali. No, także przede wszystkim dla tych niezdecydowanych polecam po prostu poeksperymentować i popróbować różnych lektorów. Nie, nie zawsze właśnie ulubione lektury nam podejdą w formie audiobooka mhm. za sprawą właśnie lektorów. Tak, a jest, mamy ułatwione zadanie z tym, takie, żeby sobie spróbować, bo w audiotyce. PL. można sobie ściągnąć rozdział lub dwa darmowy i, i spróbować zobaczyć jaki, jak lektor czyta, w jaki sposób i nic nie kosztuje a przekonać się można czy jest, czy jest pod nasz gust no właśnie, to też to, to jest prawda można sobie spróbować Audioteka ma też aplikacje mówiliśmy ostatnio, że można że wprowadzają e audiobooki w dwóch formach, tak? Że można sobie słuchać albo czytać. I mhm. to się ładnie synchronizuje w aplikacji audioteki. No. Oj. Czytam dużo, czytam ostatnio dużo. Znowu. Pozaczynałem znowu masę książek. To jest, to, ja, nie, ja się nie lubię. <laughs> Ale też staram się dokończyć. Wziąłem się za taką książkę, którą... Mhm. Dokończam, która strasznie się zamuliłem dawno, dawno temu i postanowiłem się, bo mówię, kurczę, ponad połowa przeczyta, przeczytanej książki, więc, więc nie odpuszczę jej, widma orbitowskiego, o tym, jak to by było, gdyby powstania nie było warszawskiego, gdyby tego dnia, 1 sierpnia, nie wypaliła broń nikomu no skończę tą książkę to może o niej opowiem, jeśli nie skończę to nie, będzie to pewnie jeszcze trwało, bo to jest, to jest dosyć gruba książka i do, dosyć ciężka książka, Orbitowski ma świetny język, pisarski pisarski, ale czasami bardzo ciężko się to czyta więc no zobaczymy no i tak jak, jak, jak kiedy jak tydzień temu mówiłem, nadal e, tą książkę o, o tym, jakże cudownym tytule historia gówna czytam eee, no no przy jedzeniu nie polecam nikomu czytać tej, tej książki bardziej po, po może być bardziej nawet po jedzeniu też nie przed jedzeniem też nie, no, nie wiem no eee, dla niewrażliwych ogólnie książka no. są takie przypadki niekiedy tam opisywane różne że ła, no, horror wręcz, ale dosyć śmiesznie. To wszystko jest. No i co jeszcze? I brudne serca. Anny Quiz. To jest książka, która u mnie teraz jest na tym numerze jeden. Do skończenia to jest o tym, jak postrzegamy akowców i ubeków. Jakie spojrzenie na to na podstawie kilku ludzi. I tych czasów ma Anna Quiz. No Jest ciekawie, jest ciekawie napisana. Czasami chaotyczna ta książka jest. Kiedy skupiamy się na właśnie głównych bohaterach w tej książce, to jest ok, ale trochę mi się rozjeżdża. Rozjeżdżają wątki, kiedy dostajemy jakby obraz regionu i świata, przytaczany z artykułów w gazetach z danych z tych dni z jakichś odezw, z jakichś y, plakatów. No, książka na razie się fajnie czyta, ale zobaczymy, co dalej. E, ta książka jest dość ponoć bardzo kontrowersyjna w takim świecie historyków. No, wiem, wiem. Bo tutaj ponoć autorka trochę próbuje wybielić tych wszystkich y, ubeków. Ja ja się z nią zgadzam znaczy może nie w pełni bo jeszcze nie skończyłem tej książki ale ona wybiela w sposób taki bardzo prosty wybiela nie wybiela całości ludzi danego wiesz całego resortu UB czy coś takiego tylko wybiela wybranego człowieka pokazując jego życie prywatne trochę i drogę, dlaczego został ubekiem i co mogło go skłonić do takiego innego postępowania, jak to wszystko wyglądało w 1946 roku. Bardzo podobnie to wygląda wszystko w tej książce, jak w filmie z, z, z Marzowskiego Róża. Naprawdę, no, dziki zachód. No. Hmm. no tak, bo to taki był właśnie za, dziki zachód. Przemieszani ludzie, nowe regiony, Zbliża się człowiek w mundurze i nie wiesz, kim jest. Czy partyzantem, czy milicjantem. No właśnie. Czy, czy cię okradnie, zgwałci ci córkę? A jeśli to zrobi, to był, czy to był policjant, milicjant, czy to był, czy to był partyzant? <grym> ja, ja na taką książkę mam jedną, z którą się zatrzymałem. Raczej staram się czytać tak... Góra dwie, trzy książki i je dokańczać niż, niż tak, tak jak ty tam po sześć czy osiem. Ja lubię rozpoczynać. No właśnie, rozpoczynać jest dobrze, ale bardziej lubię zacząć i skończyć jednak niż, niż tak rozwlekać, bo to później trochę ucieka. To... No tak, ale ja się potem skupiam, ja się skupiam potem na tylko właśnie tych dwóch, trzech najbardziej, nie? tylko skubiąc te, tą resztę, zanim do nich nie do. No, no to ja mam taką książkę Jeremy'ego Clarksona, tego z Top Gear. Moje, la, moje lata mm -hmm. w Top Gear. No o, i o ile lubię jego te pierwsze książki, czyli na przykład Moto albo wiem że, wiem, że masz duszę. Chyba ta... ta... No, jeszcze, tam, jeszcze te były te feletony jego... E, seria Feletonów to świat Clarksona. No właśnie, kilka części. Ki kiedyś zacząłem tę serię, no i mi, za bardzo mi to nie podchodzi, dlatego że a wiesz, a wiesz czemu nie? Bo to, nie jest, bo, bo to są felietony, które były osadzone w danym czasie. No i to, to są felietony z takim bardzo regionalnym zabarwieniem, czyli je, je do końca zrozumieją tylko, tylko Anglicy, a, brytyjczycy, tak, no, no, tylko Brytyjczycy. I, mhm. i, I ta książka, czyli Moje lata w Top Gear, to, to jest tak samo zbiór takich felietonów z, z różnego mhm. okresu, bo on jest dziennikarzem i napisał tych falietonów mnóstwo. No i to, to jest kolejny taki zbiór. I do dzisiaj pisze, no, wiesz, tam to się może no, tak cały tak, cały czas, cały czas pisze, <śmiech> cały czas ma jakieś te kolumny, mimo że, że prowadzi ten magazyn, no to jednak jest bardzo płodnym dziennikarzem. No i... I na przykład moto świat, czy, czy wiem, że masz duszę, to były takie... takie typ, no książki taki, typowe, takie, takie typowe i takie. Tak, tematyczne. właśnie. Takie monotematyczne i można było właśnie się zagłębić i fajnie to, to poznać ten cały punkt widzenia, jego na, na przykład na, na maszyny czy tam na samoloty które on opisywał. A, a te felietony to jest takie skakanie od tematu do tematu, od, od polityka do polityka, od wydarzenia do wydarzenia. I to mm -hmm. jest takie trochę szarpanie się. I on dużo właśnie używa jakichś skrótów, jakichś nazwisk angielskich. No, no i... Tak. I jest, bo, do, bo to są felietony, które były pisane w danym czasie, kiedy na przykład wypływał jakiś skandal, czy, czy coś się pojawiało, czy była jakaś sytuacja, gdzie coś na przykład się działo, że na przykład budowali gdzieś jakiś stadion i coś tam nie wychodziło i on nawiązując na przykład do tej sytuacji robi felieton, no, a my nie mamy tego zaplecza. No tak, tak, jakby na przykład I nie wiem, czy to jest, no nie wiem, czy to jest no jest sens może dla, dla, dla fanów Clarksona lub dla fanów jakiegokolwiek, jakiegokolwiek pisarza, który e, w ten sposób robi, ale felietony no, no, mają to do siebie, że właśnie muszą być, osadz są osadzone w czasie często. No, ale na przykład jakbyś wziął polskiego pisarza, który miał, ma taki zbiór felietonów, no no właśnie, to, no właśnie, tak, byś to, więcej, No, to byś wyniósł byś, więcej z tej książki, no. a tutaj jednak jest y, y, y, to wszystko osadzone w Anglii, czy tam przeskakuje mm -hmm. czasami na, gdzieś tam się wyśmiewa, jak zawsze się wyśmiewał, wyśmiewa się z, z Francuzów, czy z Amerykanów. No, ale to są... Ty no. Jest. E, Clarkson jest, jest no, znany z takich nacjonalistycznych tak, poglądów. Tak. Kontrowersyjny język ma. Na Polaków też, także. Na wszystkich. No na obcyf, wszystkich, no, no tak. God save the Queen. Proszę Pana. No właśnie. <laughs> Ale nie on, królowej też nie lubi no, on, no, no i jest takie trochę to. Nie do końca po mojemu. Więc, więc trochę się męczę z tą książką, i dawno już do niej nie zaglądałem, ale w końcu chyba muszę się zmusić i skończyć tą książkę. Co tam jeszcze, e, Pani, ciekawego? E, znalazłem nowy serial e, z Halibery. Extant się nazywa. Trochę, trochę wyszło od tych takich. Nowych seriali teraz na, na wakacje. Hmm. No i to jest e, właśnie. Nic się słyszałem. To jest nowość. Extant. To jest historia astronautki, która po spędzeniu roku w, w przestrzeni kosmicznej, gdzie przeprowadzała jakieś tam eksperymenty, e, wraca na I Ziemię, wraca do swojej rodziny. Ma problemy z miśnią. Nie. Wraca na ziemię, e, do swojej rodziny, do, do, do, do męża i do, do dziecka i okazuje się po jakimś czasie, że jest w ciąży. A, czyli mamy coś ala e, żona astronauta. No, albo jakiś obcy, coś takiego. nie? No, no i oglądając, jeszcze nie, nie oglądałem, nie zacząłem tego serialu, już dwa odcinki są. Yy, oglądając trailer to można właśnie w tych przebłyskach tych flashach zobaczyć jakieś tam postać w tym kosmosie która Patrzę, jak Patrzę, ostatni jest trend właśnie że ci aktorzy po prostu hollywoodzcy ci no naprawdę gwiazdy jak idą w, w kierunku telewizji seriali telewizyjnych prawda? Ja, ja w ogóle myślę że całe kino E, się powoli przemieszcza w kierunku takich, takich seriali. Że, mhm. że ciężar główny idzie właśnie w kierunku takich, mhm. takich różnych serii. Tak, tak jest. Tak i są serie, które z, są zrobione z takim rozmachem jak filmy kinowe, czyli tam, na przykład gra o tron, gdzie naprawdę są duże pieniądze, które jak widać dają efekt. No właśnie. Taki, taki serial czy mini serial Bardziej jakoś przywiązuje do bohaterów, tak, no bo jest tam powiedzmy 10 odcinków, czy tam nawet 20. No i masz jakąś taką ciągłość, jest to dobrze zrobione, czy tam bardzo dobrze zrobione. Jakoś to się fajnie ogląda No i jest to jakiś, jakiś pomysł w ogóle na to całe kino. Oczywiście... Podejrzewam, że film nie zniknie nigdy, ale, ale jakoś taki. Powoli się to przesuwa właśnie w stronę seriali. Co, coraz więcej mm -hmm. ich jest, coraz większe budżety, coraz lepsze pomysły. Coraz więcej właśnie takich hollywoodzkich, topowych aktorów wchodzi do takich, w takie role serialowe. No i coś, coś w tym jest, nie? Mm -hmm. Ja się cieszę, ja lubię seriale. No właśnie dlatego oni je kręcą, nie? No. A też, bo jednak, bo jednak w, w tym naszym zagonionym świecie łatwiej znaleźć codziennie godzinę niż co 3 co dni Trzy godziny. Albo, albo na przykład też często ludzie robią sobie takie maratony, tak? Że masz cały mm -hmm. sezon jakiegoś tam serialu i po prostu robisz mm -hmm. sobie długi weekend czy tam weekend i w dwa, 3 dni oglądasz cały sezon. To Jak już masz dzieci, to już no, masz szans. No. <laughs> Ale jak, jak wyjeżdżasz na przykład na wakacje i pada... <laughs> to tak, to czy, czy ci bateria nie padnie? No, jeszcze tutaj taki fajny, wyszperałem film z tego roku. Jeszcze nie miał premiery, ale jest dość ciekawie zrealizowany Boyhood. Nie wiem, czy słyszałeś. No. Jest to opowieść, nie wiem w sumie czy, czy dobra jakaś, czy mocna, czy nie, ale jest to opowieść o, o chłopcu. O jego dorastaniu, o jego jakichś tam przygodach, historiach. Która zaczyna się w wieku 5 lat. Jak chłopiec ma 5 lat, a kończy się jak ma 18 lat. I cały widz tutaj polega na tym, że tą rolę gra jeden chłopiec, a ten film był kręcony przez 12 lat. Mm, popatrz. Wiesz o co chodzi, on po prostu. No wiem, chłopiec, co chodzi. chłopiec się starzeje, czy tam dorasta razem, razem z tym filmem i co jakiś czas mm -hmm. były robione dokrętki tego, tego filmu i jeden bohater e, gra po prostu e, jedną postać. Ciebie sam, ciebie. No jedna no. postać. No kurczę, powiem Ci, że jeszcze o czymś takim nie słyszałem. No słyszałem o takim projekcie, że teraz film powstaje. Jakiś taki e, do Księgi Rekordów Genesa, dłuższy film, ma, i on ma trwać 720 godzin, jednym ciągiem. O tym mówiliśmy, chyba? Chyba mówiliśmy tak, może tak. Tam, Łukasz mówił. no. I teraz trailer, widziałem, jest już e, do obejrzenia 72 minuty. <grym> no, to, to jest jakiś kolejny eksperyment, właśnie w kinie. No tam ja, ja próbowałem obejrzeć ten trailer, ale tak wiesz, przesuwałem sobie, bo to nie, szkoda mi trochę czasu. No tam nie ma nic, tam nie ma fabuły. A. Tam są jakieś obrazy. No to raczej będzie... Łabędź, jakieś światła, jakieś coś, nie wiadomo o co chodzi. To dla jakichś ekstremalnych, kurczę, oglądaczy to będzie raczej. Tak. Właśnie zaczyna się teraz y, y, festiwal, nie? W, w, w, T-Mobile era, nie, T-Mobile Nowe Horyzonty. Nie mogę się przyzwyczaić do tej nowej nazwy. No tak. No. Zaczyna się. Bo era Nowe Horyzonty to jakoś tak brzmiało, a T-Mobile Nowe Horyzonty jakoś tak nie chce mi przejść łatwo przez, przez gardło, bo to jakoś mi się nie, jakoś nie klei. A właśnie e, fajny film zostanie pokazany na tym, na tym festiwalu. Oglądałem dzisiaj trailer i rozmowę to jest taki dokumentalny film, bo oni wyszukują tak dość ciekawe filmy. To nie są takie. No, no wiadomo, to nie, są to, to, to nie są hollywoodzkie topowe tak. filmy, to są bardziej takie filmy no, artystyczne. Tak, takie gatunkowe, no, takie niszowe gatunkowe. trochę. No i dzisiaj widziałem film, raczej zwiastun filmu o, o Syrii, że jedna dziewczyna. No, powiedzmy młoda kobieta za pomocą mediów społecznościowych tak jakby kieruje całym tym powstaniem w Syrii. Ludzie, którzy tam walczą, którzy są na bieżąco e, zaangażowani w tę całą walkę przeciw, przeciw temu prezydentowi w Syrii, wysyłają mi różne teksty, filmiki, zdjęcia i ona to, mieszkając w Stanach, znając angielski, tłumaczy to wszystko na, na właśnie na angielski i wszystko to publikuje publikuje w mediach, na Facebooku, czy, czy przesyła to do telewizji różnych amerykańskich. I dzięki temu świat dowiaduje się o tym. I to jest tak, taka, taka bardzo nowoczesna, nowoczesny sposób rewolucji. Gdzie nawet podczas konfliktu, gdzie są zburzone budynki, gdzie nie ma, nie wiem, prądu, wody, jest internet. No tak. Jeśli wybuchnie taka wojna w niedalekiej przyszłości, jakaś taka, yy, jest blisko takiej wojny tutaj w naszym regionie europejskim. No ale przypuśćmy, że wybuchnie. Yy, za 10 lat jakaś, to podejrzewam, że każdy z żołnierzy będzie miał na, na, na kasku kamerę GoPro i, <śmiech> i, i będziemy oglądać to na bieżąco, bo to z tego będzie biznes. No, no coś w tym jest, ale to też pokazuje, jak, jak daleko idzie ten cała, ta cała sieć, ten cały internet. Też czytałem ostatnio taki artykuł z szefem Noki. No, znamy oczywiście Nokia z telefonów komórkowych no i tak jakby, jakbyśmy my użytkownicy trochę odeszli od, od tej marki no bo sprzedała cały ten dział telefonów do, do Microsoftu ale, ale Nokia bardzo porężnie działa na, na rynku takich usług biznesowych. Rozwijają różne technologie, różne jakieś sieciowe rozwiązania i tak dalej. No i właśnie ten prezes tej Noki wyjaśnia jak to, jak to działa i jak to będzie działać w przyszłości, jak to się będzie rozwijać. Na przykład podaje tutaj sytuację, która była w Fukushimie, że było tsunami, zostały zniszczone miasta, miasteczka, wioski a, a internet był tak? działał Twitter i można było na przykład na Twitterze się dowiedzieć różnych rzeczy no no i to, to podobna sytuacja jest właśnie w Syrii że, że jest konflikt są wybuchy, zamachy zniszczenie a internet jednak jest nie? no dobra Będziemy już kończyć, bo mi się bateria kończy właśnie, widzę w sumie mam czarną, czarną e, baterię, to znaczy czarna rozpacz, jeżeli mi teraz to by padło, to by chyba padło, co? całe nagranie by poszło e, nie, w pierony, więc e, podejrzewam, że trzeba będzie już kończyć no, to kończymy. dzisiejszy odcinek. Żegnają Was Arek i Przemek dzisiaj, a za tydzień nie wiadomo kto, bo sezon urlopowy trwa i skompletować załogę jest ciężko. Musimy sięgać po rezerwy kadrowe. E, mamy, re, mamy rezerwę kadr kadrowe, ale jakieś takie trochę oporne, chociaż już, już bardziej przychylne do tego, żeby... Y, pomogły nam tu w nagraniu i może za tydzień już usłyszycie nowy, stary głos jakiś w naszej audycji. Także do usłyszenia. Na razie. Hej. Cześć.